Czas leczy rany, mówi przysłowie. I jak to zwykle przysłowie, gada bzdury. No to nie czas leczy rany, tylko skleroza. Jedną z ważniejszych cech, którymi ludzie różnią się od Boga, jest fakt, że Bóg pamięta, a ludzie zapominają. To właśnie znaczą słowa z Biblii. Niech to jedno, miłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Jest to jeden z wielu fragmentów Biblii, które ludzie bardzo lubią cytować, ale w jakiś przedziwny sposób omijają ich pierwotne i dość oczywiste znaczenie. I zamiast niego znajdują sobie inne, fajniejsze, przeważnie zupełnie niedorzeczne. W tym wypadku werset ten stosowany jest na przykład nagminnie do wyliczeń kolejnych końców świata. Tysiąc lat, jeden dzień. Ostatni z nim miał miejsce kilka dni temu i zupełnie się nie udał. Założę się, że pastor, który odkrył nieznano nawet Jezusowi datę końca świata, często używał wyżej wymienionego wersetu. Prawdziwe znaczenie tych słów wyraźnie widać w kontekście całej wypowiedzi autora. A mówi on po prostu o tym, że obietnica Boga nie starzeje się z czasem. To wszystko jedno, czy Bóg obiecał coś tysiąc lat temu, czy przed godziną. I żeby nie było wątpliwości, że o starzenie się obietnic tu chodzi, a nie o wyliczanie końca świata, to kolejne zdanie mówi wprost Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. A swoją drogą, jeżeli ludzie wyobrażają sobie Boga jako zmurszałego dziadka, to raczej powinni się po nim spodziewać daleko posuniętej sklerozy, a nie zwlekania z obietnicami. Że albo może zapomniał, albo usnął. No Biblia mówi, że ani nie zapomniał, ani nie usnął, ani też jego słowa nie straciły z czasem znaczenia. Bóg nie zapomina, bo czas na niego nie działa tak jak na nas. Tak jak mówi Psalm 90, albowiem tysiąc lat w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, jak straż nocna. Ludzie są inni. Dla współczesnego, zagonionego człowieka jest dokładnie odwrotnie niż dla Boga. Czyli, że dzień wczorajszy, który przeminął, jest jak tysiąc lat. No ba, niektórzy są, już, niektórzy są już w stanie zapomnieć wieczorem, jakimi newsami się ekscytowali rano. Tak już jest. To zapominanie ma swoje zalety i wady. Zaletą jest to, że nikt nie organizuje dziś wypraw na Krym w celu pomszczenia przodka, który zginął od strzały tatarskiej pod Zamościem gdzieś w XVI wieku. A gdyby wszyscy pamiętali, kto jest komu co winien, gdyby cała przeszłość była tak świeża jak dzień dzisiejszy, to wszyscy nic tylko kłócilibyśmy się od rana do nocy, niczym w polskim Sejmie. Bo jaką dobrą przyszłość można zbudować, kiedy się ciągle rozpamiętuje złą przeszłość? Ale jest i druga strona tego samego zjawiska, którą trudniej zauważyć, a prowadzi do wielu złych rzeczy. W szczególności dotyczy ona chrześcijan. Tych, którzy dziś są szczęśliwi, żyją w harmonii z Bogiem, wśród przyjaciół, mając, znając swoje miejsce na ziemi i sens życia. I ci ludzie kiedyś byli zagubieni, nieszczęśliwi i pełni strachu, ale po latach szczęśliwego życia o swojej przeszłości zupełnie zapomnieli. No i co w tym złego? No to chyba dobrze. No dobrze i źle, bo jeżeli celem życia jest dogadzanie sobie samemu, no to faktycznie dobrze, są szczęśliwsi. Ale jeżeli celem jest pomaganie innym, no to trochę gorzej. Keith Green napisał kiedyś piosenkę A Sleep in the Light, gdzie odniósł się do tego właśnie problemu. Oto są w kościołach ludzie, chrześcijanie, którzy kiedyś byli zupełnie pogubieni w życiu, nieszczęśliwi, bez celu, sensu życia, bez wiedzy, odpowiednie i dobrego przykładu. Dziś ci sami ludzie są zadowoleni, szczęśliwi, spokojni i uśmiechnięci. Więc można by się spodziewać, że skoro znaleźli w życiu coś dobrego, to będą teraz wyciągać rękę do tych, którzy dalej toną w bagnie świata, żeby im coś z tego dobrego dać. Tym bardziej, że chrześcijaństwo to nie jest czekolada. Że jak komuś dajesz, to masz mniej sam. Odwrotnie, im więcej dajesz, tym lepiej sam na tym wychodzisz. A poza tym... Jest to właśnie głównym nakazem dla chrześcijan, pomagać innym, a nie sobie. No i co? No właśnie nic, lipa, lipa. Chrześcijanie trzymają się razem, spędzają czas we własnym towarzystwie, proszą Boga o błogosławieństwo i dziękują Mu, że lata płyną, a On jest wciąż dla nich taki dobry. No fakt jest, tylko szkoda, że oni nie są dla innych tacy, jaki Bóg jest dla nich. O kiedyś byliśmy na dnie, mówią chrześcijanie, a teraz jesteśmy szczęśliwi, halleluja. A teraz zaśpiewamy chórem, humr, może wdzięcz, wieczne, niewdzięczny, wieczne odpoczywanie racz nam dać panie. Będziemy odpoczywać na wieki. No więc to, że tylu ludzi, którzy programowo mieli zwalczać, ble, którzy programowo mieli zwracać szczególną uwagę na innych, jest tak zadowolona z życia, że nic nie robi, to nie jest wcale kwestia złej woli. Jest po prostu kwestia sklerozy i lenistwa też i wygody. I obojętności, ale głównie sklerozy. Zapomniał wół jak cielęciem. Buł. Był, był, był, był, I tak naprawdę niewiele da się na zanik pamięci poradzić, bo to jest część bycia człowiekiem. Rodzice zapominają, jak sami byli dziećmi, pracodawcy, jak sami byli podwładnymi, Donald Tusk, jak sam był kibicem. A chrześcijanin, który znalazł Boga w swoim życiu, zapomina jak to było, kiedy był sam i bez Boga. I z tego zapominania bierze się niestety wiele zła. Na szczęście to, że jest to proces naturalny i zwyczajny, nie oznacza jeszcze, że nic się nie da na to poradzić. Jest wiele ciekawych myków i trików, które mogą nam pomóc pamiętać. Bo zdecydowanie potrzebujemy pamiętać, no byle z umiarem, nie po to, żeby się zadręczać przeszłością, ale po to, żeby nie zasnąć, żeby nie wpaść w próżność czy nadmierną pewność siebie, żeby być wdzięcznym i żeby zauważać innych. Na pamięć więc, oprócz ziółek, na których się nie znam, pomagają tradycje, zwyczaje i rytuały. Nie jestem szczególnym entuzjastą ani tradycji, ani rytuałów, ale trzeba uczciwie przyznać, że na naturalną ludzką sklerozę są bardzo pomocne, tak jak ziółka też czasem. Zresztą skoro Bóg sam je zaleca, czy te tradycje, nie te ziółka, jako remedium, to musi w tym coś być. Bo przykładowo Bóg ustanowił w Biblii dla swojego ludu kilka wielkich świąt. Dwa z nich, święto Paschy, Pesach i święto namiotów, zostały ustanowione właśnie po to, żeby przypominać Święta i wszystkie rytuały z nimi związane mają przypominać dokładnie o tym, o czym chrześcijanie tak łatwo zapominają, że kiedyś było nam źle, a dziś jest nam dobrze. I Pesach przypomina to, że kiedyś Izrael był w niewoli, ale z tej niewoli Bóg go wyrwał. Święto namiotów zaś przypomina, że Izraelici błąkali się długo po pustkowiach, gdzie mieszkali w namiotach właśnie, ale potem Bóg dał im własny dom i własną ziemię. Po tysiącleciach świętowania te święta okazały się bardzo skutecznymi przypominajkami. Chrześcijanie mają no, dużo gorsze święta, jeżeli chodzi o rolę przypominania. Pewnie dlatego, że Żydom święta wymyślił Bóg, a chrześcijanie wymyślili sobie sami je te święta. Boże Narodzenie na przykład miało niby przypominać o tym, że Jezus się urodził. No ale w praktyce przypomina tylko o tym, że trzeba kupić prezenty i ubrać choinkę. Mało kto już w ogóle pamięta, że w tym święcie chodzi o Jezusa, a nie o rodzinę. Wielkanoc to jest ciut lepsza, ale też jest średnia. No, o ile każdy rytuał w święcie Pesach nawiązuje do konkretnych wydarzeń z Biblii, wartych zapamiętania, o tyle Wielkanoc to jest zlepek przypadkowych tradycji pogańskiej, które na siłę nawrócono na chrześcijaństwo. Przykładowo baranek paschalny na Pesach przypomina o ofierze z baranka składanej tej nocy, kiedy tam zginęli wszyscy pierworodni w Egipcie. A z drugiej strony, co ma przypominać na Wielkanoc zając wielkanocny? Co? To, to, że Jezus kicał idąc na Golgotę? Czy co? W trakcie Pesach jest się też gorzkie zioła na przykład. Na pamiątkę goryczy niewoli egipskiej. A na Wielkanoc je się szynkę. Na pamiątkę czego? Pytam się. Tego, że w Izraelu nie jadło się świń? No więc tak na święta, tak więc na świętach chrześcijańskich to ja bym nie polegał. Ale że dobrze mieć coś, co przypomina nam o tym, o czym należy pamiętać, może dobrze wprowadzić na to miejsce swoje własne, prywatne święta, jakieś domowe zwyczaje, na przykład, albo małe, sympatyczne, przypominawcze rytuały. Coś, co nie pozwoli łatwo zapomnieć, że my dziś szczęśliwi kiedyś tacy nie byliśmy. Bo póki o tym pamiętamy, będziemy zauważać ludzi wokół nas. Tych, którzy dziś są tacy, jacy my byliśmy kiedyś. Bo łatwo zapatrzyć się w życiu w siebie i zapomnieć o całym świecie, który się męczy sam ze sobą wszędzie dookoła nas. Właściwie wystarczy nic nie robić, żeby tak się stało. Ale szkoda by było, bo ostatecznie nie będziemy zadowoleni z siebie, kiedy się okaże, że zmarnowaliśmy swoje życie na ciepły, przyjemny sen. Przecież całkiem łatwo jest pomagać innym. Wystarczy twoje towarzystwo, żeby pomóc na czyjąś samotność. Wystarczy, że kogoś cierpliwie wysłuchasz, żeby pomóc mu łatwiej znieść problemy. Może twoja historia pomoże komuś znaleźć własną drogę? Kto wie? Pamiętajmy więc o tym, żeby znaleźć sobie coś w życiu, co pomoże nam walczyć ze sklerozą. Nie dokarmiajmy jej i tak już jest za gruba. Walczmy z nią. Im wcześniej, tym lepiej póki jeszcze pamiętamy.